Book 2ูแป i ส s บสาม a ปดสิบสามอดีตการสามประวัติศาสตร์สา z ประวัติศ z สตร e สามโทรศัพท rozmawiać przez telefon. Dzian, t o l e t ę Rozmawiałem, rozmawiałam przez telefon. Rozmawiałem, rozmawiałam przez telefon. Dzian a j t o l e t ę ตลอดเวลา że pan ma przez cały czas. Rozmawiałem, rozmawiałam przez telefon. Przez cały czas rozmawiałem, rozmawiałam przez telefon. t a m Pytać. Pytać. Dziantham, pytałem, pytałam. Pytałem, pytałam. Dzian dałam z a w s Zawsze pytałem, pytałam. Zawsze pytałem, pytałam. l a ł Opowiadać. Opowiadać. d i han l a l e Opowiadałem, opowiadałam. Opowiadałem, opowiadałam. d i han d a lau r ę n g t g mod l e a Opowiedziałem. Opowiedziałam całą historię. Opowiedziałem. Opowiedziałam całą historię. Pryem. Uczyć się. Uczyć się. Dì chán rén lǎo. Uczyłem. Uczyłam się. u c z y ł e m Uczyłam się. Dì chán rén tā lòt tāng kǎm lèi. Uczyłem, uczyłam się przez cały wieczór. Uczyłem, uczyłam się przez cały wieczór. Tham ngan. Pracować. Pracować. Di chan tham ngan Pracowałem, pracowałam. Pracowałem, pracowałam. Di chan tham ngan tąg wąn ley. Pracowałem, pracowałam przez cały dzień. Pracowałem, pracowałam przez cały dzień. รับประทานทานยืดยืดดิฉันทานแล้ว Ядłem, j a d ł a m j a d ł e m j a d ł a m ที่ฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว